Foka Mole foce zjadły futro W czym na spacer wyjdę jutro? Poszła foka do oposa Jestem naga, jestem bosa Co ja teraz biedna pocznę? Daj choć futro zeszłoroczne Opos tylko drzwi zatrzasnął Każdy nosi odzież własną Poszła foka między bobry może będzie kto tak dobry i ponosić futro dami? Futro przecież się nie splami. Bobry rzekły na to w oko. Bieda u nas jest w tym roku. Może jednak ci niedźwiedzie dopomogą w twojej biedzie. Ale niedźwiedź tylko blasną. Każdy nosi odzież własną. Poszła foka do borsuka, może pan mi coś wyszuka Borsuk zmierzył ją z wysoka, z pani jest po prostu foka Nie pomogły również lisy, lis przeważnie sam jest łysy Nie zastała grono stajów, szynszyl kazał przyjść jej w maju Jeszcze gorzej poszło z lutrą, skunks miał w pralni swoje futro Poszła foka w złym humorze. Nikt mi widzę nie pomoże. Pozbierała na dnie szafki zniszczonego futra skrawki i zaniosła do kuśnierza. Kuśnierz mierzy i przymierza, poupinał skrawki modnie, potem szył przez dwa tygodnie, lecz by dziury zaszyć w futrze, musiał futro zrobić krótsze. Jak tu foka w złość nie wpadnie? Ależ mnie pan ubrał ładnie. Przód jest krótszy, o szycale, Moich rąk nie widać wcale. Pan mi zeszył nogi obie. Co ja teraz, biedna, zrobię? Kuśniesz zmrużył jedno oko. Trudno. Będzie pani foką. Odtąd foka nieszczęśliwa. Już nie chodzi. ¡Tilco prueba!